Ewangelia Jana, rozdział drugi. A dnia trzeciego było wesele w kanie galilejskiej i była tam matka Jezusowa. Wezwany też był i Jezus i uczniowie Jego na ono wesele. A gdy nie stało wina, rzekła matka Jezusowa do Niego, – Wina nie mają, – rzekł jej Jezus. – Co ja mam z Tobą, niewiasto? Jeszcze Ci nie przyszła godzina moja – Rzekła matka jego sługom, cokolwiek wam rzeczy uczyńcie. I było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według oczyszczenia żydowskiego, biorących w się każda dwie albo trzy wiadra. Rzekł im Jezus, napełnijcie te stągwie wodą i napełnili je aż do wierzchu. Wtedy im rzekł, czerpajcież teraz, a donieście przełożonemu wesela. I donieśli. A gdy skosztował przełożony wesela onej wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd by było, lecz słudzy wiedzieli, którzy wodę czerpali, zawołał on przełożony wesela oblubieńca i rzekł mu, Każdy człowiek pierwej daje wino dobre, a gdy sobie podpiją, tedy podlejsze a tyś dobre wino zachował aż do tego czasu. Ten ci początek z cudów uczynił Jezus w kanie galilejskiej, a objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem stąpił do Kapernaum on i matka Jego i bracia Jego i uczniowie Jego i zamieszkali tam niewiele dni, albowiem była blisko Wielkanoc Żydowska, i wstąpił Jezus do Jeruzalemu i znalazł w kościele siedzące te, co sprzedawali woły i owce i gołębie i tych, co pieniędzmi handlowali. A uczyniwszy bicz z powrosków, wszystkie wygnał z kościoła i owce i woły, a tych, co pieniędzmi handlowali, pieniądze rozsypał i stoły poprzewracał, a tym, co gołębie sprzedawali, rzekł, wynieście to stąd a nie czyńcie domu ojca mego domem kupieckim. I wspomnieli sobie uczniowie jego, iż napisano, Gorliwość domu Twego zżarła mię. Wtedy odpowiedzieli Żydowie i rzekli mu, Cóż nam za znak pokażesz, iż to czynisz? Odpowiedział Jezus i rzekł im, Rozwalcie ten kościół, a we trzech dniach wystawię go. Rzekli tedy Żydowie, czterdzieści i sześć lat budowano ten kościół, a ty go we trzech dniach wystawisz? Ale on mówił o kościele ciała swego. Przetoż, gdy wstał, wspomnieli uczniowie jego, iż im to był powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. A gdy był w Jeruzalemie na Wielkanoc w święto, Wiele ich uwierzyło w imię Jego, widząc cuda Jego, które czynił. Ale Jezus nie zwierzał im samego siebie, przeto iż On znał wszystkie, a iż nie potrzebował, aby mógł to świadectwo wydawał o człowieku, albowiem On wiedział, co było w człowieku.